Rozdział trzydziesty. Wszystko na swoim miejscu. Sierżant sztabowy Eugeniusz Straszewicz od rana był w doskonałym humorze. Układanka, która przez kilka dni spędzała mu sen z powiek, wreszcie zaczynała nabierać sensu. Intuicja, choć do tej pory wrzeszczała, że coś tu się odpierdala, teraz mruczała z zadowoleniem. Wszystkie elementy, na nowo oświetlone, nagle znalazły swoje miejsce. Jeszcze zanim dostał sygnał od techników, że na broni i rękawiczkach znaleziono odbitki palców Bartoszczyka, był właściwie pewien, że zdołali odtworzyć przebieg zdarzeń. A gdy przyszedł wreszcie mail z reportem, zatarł ręce i wzniósł w stronę garstki toast kubkiem kawy. Naprawdę myślał, że tego pakunku nikt nie znajdzie. – Powiedział z satysfakcją. – Odbitki czytelne? – dopytywał garstka. Nawet nie próbował ich wycierać. Na broni, na bojach, rękawiczkach, nawet na tych cholernych kulkach obciążających, którymi przymocował pakunek do gałęzi. Wszystko szczodrze obmacał. Krew na polarze też jego. Ślady prochu wskazują, że użył polaru jako tłumika, ale też by zamaskować strzał z bardzo bliskiej odległości. Technicy porównają znalezione leki z wynikami toksykologii, bo już wiedzą, czego szukać w pierwszej kolejności. Ale teraz jest jasne, że uspokajająco przeciwbólowy koktajl miał sens w przypadku samobójcy. Niekoniecznie dla kogoś, kto wybiera się na spotkanie w lesie i zostaje zamordowany z zaskoczenia. Straszewicz przeciągnął się na krześle niczym stary kocur, któremu łaskawe słońce rozlało się na podłodze szeroką plamą. – No to mamy kokardkę, o której marzył Dunin – skomentował Garstka. Straszewicz parsknął. Cóż, wychodzi na to, że zamiast na szyi Agaty Bunc może ją sobie zawiązać na własnym fiucie. Garstka wyszczerzył się w uśmiechu. Dawno już przywykł do marudzenia i fochów Straszewicza, a tryskająca zadowoleniem wersja starszego kolegi była czymś nowym i ciągle jeszcze się z nią nie oswoił. Pomyślał, że nie miałby nic przeciwko, gdyby gościła w okolicy nieco częściej. Dobra, co masz jeszcze w planie? Po zarzuceniem tego wszystkiego Duninowi na biurko i obłąkańczym śmiechem w zestawie? Och, to może poczekać. Niech się jeszcze przez chwilę poci w tym swoim garniturku. Umówiłem się na rozmowę z partnerką Bartoszczyka. Ale chyba nie ściągniesz jej tutaj. Zaniepokoił się garstka. A co? Marek westchnął. Widziałem ją wczoraj przelotnie. Kiepsko wygląda. Jeśli wfiknie nam tutaj pod komisariatem, jak nic będą pisać o brutalnym przesłuchaniu ciężarnej kobiety, która po rozmowie z policją wymagała hospitalizacji. Dobra, pójdziemy do pensjonatu i tam pogadamy. Z twoją matką w odwodzie, jako świadkiem, że rąk dziewczynie nie wykręcałem ani nie wbijałem szpilek pod paznokcie. Nie jest podejrzana. Stołeczni sprawdzili jej alibi, więc to tylko rozmowa, żeby uzupełnić luki w narracji. A kawa mamy lepsza niż ta z komisariatu, dodał Garstka. Tutajsza e, tutejsza nie jest taka zła. Straszewicz się skrzywił. Mówisz tak tylko dlatego, że sam kupiłeś tę lurę. Jak ci nie smakuje, możesz przynieść lepszą. Jak będzie moja kolej, przyniosę. Skwitował Garstka z krzywym uśmiechem. Marek nigdy nie rozumiał uporu Straszewicza, który doceniał dobrą kawę, ale tylko jeśli nie musiał za nią płacić Bo kiedy przychodziła jego kolej, kupował w markecie pierwszą, lepszą, byletanią, a potem witał każdy łyk przekleństwami I czekał na kolej garstki, który w kwestii kawy miał wyższe standardy i nie skąpił grosza Rozmowa z Agnieszką Sobczak przebiegła zaskakująco sprawnie, choć dziewczyna była w opłakanym stanie. Mimo bladości i zielonkawego odcienia cery nie zemdlała. Z zaczerwienionymi oczami i lekko spuchniętą twarzą wyglądała jakby przeszła przez piekło. Brak makijażu tylko podkreślał jej młodziutki wiek. Luźne spodnie dresowe i męska bluza. Zbyt szeroka w barkach, a jednocześnie opięta na brzuchu na tyle, że widać było wypchnięty ciążą pępek, sprawiały, że wyglądała na jeszcze drobniejszą niż w rzeczywistości. Straszewicz zauważył te szczegóły i z każdą chwilą czuł coraz większą antypatię do Bartoszczyka. Dopóki traktował go jako ofiarę morderstwa, starał się zachować neutralność. Teraz jednak pozwalał tej emocji rozkwitać w sercu niczym róży pustyni skropionej wiosennym deszczem. Usiedli przy stoliku w pustej o tej porze jadalni pensjonatu. Agnieszka unikała ich spojrzeń, wpatrując się w swoje dłonie. Skubała skórki przy kciuku, aż pojawiła się krew. Pani Agnieszko, to tylko rozmowa. Może nie całkiem towarzyska, ale bez konsekwencji prawnych, że tak powiem. Odezwał się łagodnym tonem. Spojrzała na niego spłoszona. Nie myśli pan, że to ja go zabiłam? Zapytała drżącym głosem. A skąd taki pomysł? Odbił pytanie. Wzruszyła ramionami. Jeśli nie żona, to pewnie obecna partnerka. Szepnęła. Sprawdziliśmy alibi, które podała pani sierżantowi garstce. Wszystko się zgadza. Nie jest pani podejrzana. Szczerze mówiąc, w tym momencie nikt nie jest. Wiemy już, że ani pani, ani Agata Bunc nie miałyście nic wspólnego z jego śmiercią. Odpowiedział spokojnie, kładąc karty na stół. Nie rozluźniła się całkiem, ale westchnęła z wyraźną ulgą. Chodzi mi tylko o uzupełnienie kilku szczegółów. Myślę, że może mi pani w tym pomóc, dodał. Skinęła głową, wciąż nerwowo skubiąc mankiety rękawów. Przynajmniej nie powodowało to kolejnego krwawienia, zauważył z ulgą. Wypytał ją o testament i polisę na życie Bartoszczyka. Nie potrafiła podać szczegółów. Podejrzewała, że mógł mieć taki dokument i trzymać go w sejfie w mieszkaniu, ale nigdy go nie widziała ani nie słyszała, by wspominał o czymś takim. Wiedziała tylko o służbowej polisie. Wszyscy pracownicy mieli ją w pakiecie. O dodatkowej, znalezionej w hotelu, nie miała pojęcia. Straszewicz odniósł wrażenie, że Agnieszka niewiele wiedziała o sprawach Bartoszczyka. Najwyraźniej nie traktował jej jako towarzyszki do poważnych rozmów. Zastanawiał się, czy jeśli miał oficjalną polisę i testament, to czy uwzględnił w nich matkę swojego dziecka. Nie postawiłby na to wiele, bo dotychczas Bartoszczyk nie wykazał się przesadną przyzwoitością. Ostrożnie skierował rozmowę na temat motywu samobójstwa, unikając jednak bezpośredniego nazwania tego czynu. Nie spieszyło mu się do informowania Agnieszki, że jej partner wybrał najłatwiejszą drogę ucieczki, zostawiając ją samą z nadciągającym chaosem macierzyństwa, i że kierowała nim zemsta wobec prawie byłej żony. Pod pewnymi względami myśl, że został zamordowany, mogła być dla niej łatwiejsza do przyjęcia. Pytał o poziom stresu. Nietypowe zachowania, kłopoty w pracy lub życiu osobistym. Agnieszka z każdym nie wiem i nie mówił mi. Wyglądała na coraz bardziej przygnębioną. Jakby dopiero teraz uświadamiała sobie, jak niewielki skrawek swojego życia Bartoszczyk jej udostępniał. Pogorszyło się między nami. Przyznała w końcu, a jej warga zadrżała. Bałam się, że może chcieć ze mną zerwać. Był inny zdystansowany, jakby nieobecny. Nie wpadał tak często jak wcześniej, nie zawsze odbierał telefony, a nawet gdy przychodził, wydawał się zaaferowany czymś innym. Łatwo wybuchał. Czasami całkiem niewinne pytanie popychało go za krawędź. Urwała i umilkła. Straszewicz dał jej chwilę, zanim zapytał. Czy miał skłonność do przemocy? Popatrzyła na niego wielkimi oczami, jakby nie zrozumiała pytania. Czy uderzył panią? Krzyczał? Robił awantury? Czuła się pani zagrożona? Dopytywał. Znów zaczęła skubać mankiet i uciekła spojrzeniem. Gryzła wargę od środka tak mocno, że Straszewicz bał się, iż za chwilę i tam pojawi się krew. Nie bił mnie. Krzyczał. Ale pary zwykle się kłócą. Prawda? Spojrzała na niego spłoszona. Straszewicz nie potwierdził. Nie zamierzał normalizować wrzasków ani przemocy. Był z Danutą ponad dwadzieścia lat i owszem, zdarzały im się sprzeczki, ale nigdy nie kończyły się awanturami, krzykami, ani tym bardziej przemocą. On dzięki swojej robocie wiedział, że to równia pochyła. Ona zaś zawsze ceniła spokojną rozmowę. Agnieszka była młoda i żywił nadzieję, że zrozumie, iż związek, w którym tkwiła, miał więcej wad niż zalet. Że zasługuje na więcej. Nie mógł się też oprzeć refleksji. Skoro Bartoszczyk potrafił złamać tak twardą kobietę, jaką była Agata Bunc, to co mógł zrobić z młodą dziewczyną, siedzącą teraz przed nim, zastraszoną i rozbitą? Nasiliło się to w ostatnim czasie? Zapytał spokojnie. Przytaknęła. Myślę, że to przez ciążę, przyznała cicho. Nie chciał dziecka? Chciał. Może nawet bardziej niż ja. Ale to wciąż duża zmiana, prawda? Straszewicz przytaknął, choć przez myśl przemknęło mu, że dla niej była to o wiele większa zmiana, a mimo to nie wpadła w autodestrukcyjną spiralę. Znów zmienił temat. Wiedziała pani o śledztwie prowadzonym w jego sprawie? Agnieszka skinęła głową. Nigdy mi o tym nie opowiadał. Nie znam szczegółów, ale wiedziałam, że ma kłopoty. Kilka razy odbierał telefony, a rozmowy szybko przeradzały się w kłótnie. Straszewicz czekał, aż poda więcej szczegółów. To tutaj miało największe luki. Częściowo mogła je wypełnić policja ze stołecznej, ale tamci znali tylko swoją stronę wydarzeń. Pamięta pani, z kim rozmawiał? Zapytał. Z kolegą z prokuratury Michałem Staszewskim i z Ludwikiem Stachurą, wie pan, kim oni są? Zapytała cicho. Straszewicz pokręcił głową. Agata zawahała się, gnębiona resztkami lojalności wobec Bartoszczyka i narzuconym przez niego przymusem milczenia. W końcu jednak jej czoło wygładziło się, jakby przypomniała sobie, że dyskrecja przestała ją obowiązywać. To wpływowy człowiek. Bogaty, ustosunkowany. Trzy, może cztery lata temu zatrzymano jego syna. Prowadził po pijanemu i potrącił kogoś na pasach. To była dosyć medialna historia, ale tutaj mogła nie dotrzeć. Powiedziała zamyślona. Ludwik chciał, by Aleks ukręcił sprawie łeb i Aleks postarał się, by to jemu przydzielono postępowanie. Dał stachurze to, czego chciał. Umorzył sprawę, a dzieciak nie spędził w więzieniu nawet tygodnia. Aleks był zły bo Stachura nie wypłacał się z długu wystarczająco szybko. Czy wziął łapówkę za umorzenie postępowania? Zapytał Straszewicz wprost. To nigdy nie jest takie proste, prawda? Tacy ludzie nie przychodzą do gabinetu prokuratora z kopertą wypchaną forsą. Wymieniają się przysługami. Podsuwają w akcie wdzięczności, możliwości i okazje. Tak to nazywał Aleks. To nie był pierwszy raz. – przyznała. – Czyli mieli trwały układ? – zapytał Straszewicz, starając się nie okazać obrzydzenia. Agnieszka skinęła głową. – Kariera Aleksandra na tym korzystała. – Nie był jedynym w kieszeni Stachury. Tacy ludzie nie przywykli do myśli, że prawo czy sprawiedliwość może ich dotyczyć tak samo jak każdego innego człowieka. – dodała z rezygnacją. – Straszewicz podejrzewał, że nawet po śmierci Bartoszczyka śledztwo w stołecznej nie zostanie zamknięte. Był właściwie pewny, że stołeczni bardziej czaili się na stachurę, a prokurator był tylko pionkiem w tej grze. Narzędziem do realizacji większego celu. Jeśli są sprytni, znajdą Agnieszkę i wyciągną z niej szczegóły. Sam nie potrzebował już nic więcej. Mógł bez trudu wyobrazić sobie popłoch Bartoszczyka, gdy ten zorientował się, że jest między młotem a kowadłem. Gdyby współpracował z policją... Naraziłby się stachurze. Gdyby tego nie zrobił, skończyłby w areszcie. W obu przypadkach jego kariera była pogrzebana. Sierżant sztabowy skierował rozmowę na inne tory. Zdrowie psychiczne Bartoszczyka i jego leki. Gdyby udało się zdobyć recepty, historię leczenia lub dowody na zdiagnozowaną depresję czy próby samobójcze, choć wątpił w to ostatnie, Narcyz nie popełnia samobójstwa, chyba że alternatywą jest utrata reputacji, kariery i wolności. Agnieszka westchnęła. Nie mogę sobie go wyobrazić na terapii. Nie lubił gadania z obcym facetem o swoich słabościach, ale faktycznie brał leki uspokajające i nasenne. Mówił, że pomagają rozładować presję. Dodała, nieświadomie składając kolejny kawałek układanki. Popatrzyła na niego z uwagą, jakby i ona zaczynała dostrzegać pewien wzór. Straszewicz zapytał ją jeszcze, co wiedziała o relacjach partnera z żoną i o rozwodzie. Niewiele. Wyznała, nagle oblewając się rumieńcem, jakby samo wspomnienie, że jej partner miał żonę, wywołało w niej wstyd. Panie Agnieszko, ja nie oceniam, uspokoił ją Straszewicz. Pani nikomu nic przed ołtarzem nie przysięgała, więc nawet w kategoriach zdrady to idzie na jego konto, nie pani. Poza tym, z tego co wiem, rozpad tamtej relacji nastąpił na długo przed pani pojawieniem się na scenie. Agnieszka odetchnęła, jakby jego słowa rzeczywiście miały dla niej znaczenie. Ja zawahała się. Nie znałam Agaty. Dopiero po jego śmierci rozmawiałam z nią pierwszy raz. Wiem że się myliłam, albo że on celowo wprowadził mnie w błąd. Był na nią wściekły i mówił o niej okropne rzeczy. Teraz wiem, że kłamał. Straszewicz poprosił o kilka przykładów. Odpowiedzi dziewczyny pokrywały się z tym, co opowiadały Agata i jej prawniczka. Wyczerpał już niemal wszystkie pytania, gdy nagle odezwał się telefon garstki, który dotąd siedział z boku, milcząco przysłuchując się rozmowie. Sierżant odebrał, milczał przez chwilę, a potem rzucił. – Co kurwa, chyba żartujesz? Straszewicz spojrzał na niego zaskoczony. Garstka rzadko przeklinał, zwłaszcza gdy w pobliżu była jego matka. Teraz nie powiedział nic więcej, tylko pocierał grzbiet nosa, słuchając rozmówcy. – Dobra, spisz wszystko i weź na miary. Będzie musiał złożyć wyjaśnienia na komisariacie. Dobra robota, stary. Straszewicz nie przedłużał. Podziękował Agnieszce Sobczak za rozmowę, dziewczyna zerwała się z krzesła i niemal uciekła z jadalni. W innych okolicznościach może poczułby się z tym źle, ale podejrzewał, że miała na głowie znacznie więcej niż jednego starego glinę. – Co tam się wydarzyło? – zapytał Garstkę. – Nie uwierzysz. Znaleźli auto Bartoszczyka. – Gdzie? – W Słupsku, kurwa, jego mać. – Czyli nadal nie wiemy, jak dostał się do zapadłego. – zauważył zmartwiony Straszewicz. – Ależ wiemy. – Zgadnij, skąd wzięło się to auto w Słupsku. Straszewicz wzruszył ramionami. – Koleś je kupił. W czwartek, koło czternastej, podpisał umowę i zrobił przelew. – Zgadnij, od kogo je kupił. – Od Bartoszczyka. – Nie inaczej. Umówili się w Zapadłem. Kupiec przyjechał z kumplem drugim autem. Obejrzeli Mercedesa, zachwycili się niską ceną. Wszystkie papiery się zgadzały. Kolega sprawdził, że auto nie było bite. Win i reszta też były bez zarzutu, więc klepnęli transakcję. Nowy właściciel zgodził się na zbadanie samochodu przez techników. Ale wiesz co myślę? Nic tam nie znajdziemy. Po prostu Bartoszczyk nie chciał, żeby było w tamtym miejscu. Bo od razu pomyśleliśmy, że musiał mieć podwózkę. Podchwycił sierżant sztabowy. Garstka skinął głową. Te czyste buty nie dawały nam spokoju. W połączeniu z upozowanym miejscem zbrodni wzmacniało to podejrzenie, że była tam jeszcze jedna osoba. Sprzedał samochód, żeby zmylić tropy i żebyśmy założyli, że ktoś go tam przywiózł. Na przykład Agata. Może przywiozła go do swojego domu, a potem zabiła. Cała operacja to była podpucha i zmyłka. Straszewicz zamyślił się, analizując teorię garstki. Musiał przyznać, że ma ręce i nogi. Wiesz, im więcej dowiaduje się o tym typie, tym częściej wraca do mnie jedno pytanie. Powiedział. Gdzie Agata miała oczy? Domyślił się garstka. Straszewicz parsknął śmiechem. Mniej więcej. Przyznał. Pojechali do Słupska obejrzeć auto i porozmawiać z kupcem. Z każdą minutą Straszewicz nabierał pewności, że hipoteza Garstki idealnie pasuje do psychopatologii Bartoszczyka. Facet nawet po śmierci pracował na swoją fatalną reputację. Mógłby zostać w Słupsku, bo dzień pracy powoli dobiegał końca. Garstka zaproponował, że wróci autobusem, by Eugeniusz nie musiał się kręcić tam i z powrotem, ale Straszewicz machnął ręką. Chciał zajrzeć do domu u klejów, żeby wprowadzić grację w sytuację. Domyślał się, że Agata była kłębkiem nerwów, a z nią dwie pozostałe, bo przeżywały wszystko zespołowo. Odwiózł więc garstkę do domu, a potem podjechał do zapadłego. Zadzwonił do drzwi, ale nikt mu nie otworzył. Samochodu też nie było. Z nerwów aż ścisnęło go w żołądku. Co one znów? Wykombinowały.